Rozdział XIV. Anioł mówi Nefiemu, że ludzie innych narodów będą błogosłowieni lub zginą, zależnie od tego, czy się nawrócą. Będą istniały tylko dwa kościoły, kościół Baranka Bożego i kościół Diabła. Święci kościoła Baranka pośród wszystkich narodów będą prześladowani przez wielki i występny kościół. Apostoł Jan napisze o końcu świata. I stanie się, że jeśli ludzie innych narodów posłuchają Baranka Bożego, gdy objawi im się w słowie i w mocy usuwając przeszkody, o które się potykali i nie znieczulą swych serc przeciwko Barankowi Bożemu, zostaną zaliczeni do potomstwa Twojego Ojca i do domu Izraela, staną się na zawsze błogosławionym ludem na ziemi obiecanej i nigdy więcej nie będą wzięci w niewolę i dom Izraela nie będzie więcej zawstydzony. A wielki dół, Wykopany dla nich przez ten wielki wstępny kościół założony przez diabła i jego dzieci, aby mógł sprowadzać dusze ludzi do piekła. Ten wielki dół wykopany, aby zniszczyć ludzi, wypełni się tymi, którzy go wykopali. Że zginą, mówi baranek Boży, ale nie ich dusze, które zostaną wtrącone do piekła bez końca. Jest to zgodne z niewolą diabła, a także zgodne ze sprawiedliwością Boga wobec tych, którzy czynią zło i to, co jest występkiem w jego oczach. I stało się, że anioł powiedział mnie Nefiemu, Widziałeś, że jeśli ludzie innych narodów nawrócą się, będzie im dobrze. Znasz obietnicę Pana dla domu Izraela i słyszałeś, że ktokolwiek się nie nawróci, będzie musiał zginąć. Dlatego biada ludziom innych narodów jeśli znieczulą swe serca przeciwko Barankowi Bożemu. Oto nadchodzi czas, mówi Baranek Boży, gdy dokonam wielkiego i cudownego dzieła pośród ludzi, dzieła, które będzie wieczne w każdym wypadku, albowiem zostaną oni przekonani do pokoju i życia wiecznego, albo padną ofiarą znieczulenia swych serc i swego zaślepienia, że dostaną się w niewolę diabła i zostaną zniszczeni docześnie i duchowo według niewoli diabła o której mówiłem. I gdy Anioł powiedział to, zapytał mnie, czy pamiętasz obietnicę Ojca dla domu Izraela? Odpowiedziałem, pamiętam. I powiedział mi, spójrz, na ten wielki, występny kościół macierz niegodziwości, którego założycielem jest diabeł. I powiedział mi, istnieją tylko dwa kościoły. Jeden jest kościołem Baranka Bożego, a drugi kościołem diabła, Dlatego ktokolwiek nie należy do kościoła Baranka Bożego Należy do tego wielkiego kościoła Który jest macierzą niegodziwości I nierządnicą całego świata I ujrzałem nierządnicę całego świata Rozsiadającą się na wielu wodach I miała ona panowanie nad całym światem Pośród wszystkich narodów, plemion i różnojęzycznych ludów I ujrzałem kościół Baranka Bożego Którym byli święci Boga I był on nieliczny a jego panowanie na świecie było niewielkie Z racji zła i niegodziwości nierządnicy rozsiadający się na wielu wodach Jednakże widziałem, że był on także na całym świecie I widziałem, jak ta macierz zła zebrała na ziemi mnóstwo ludzi Spośród wszystkich innych narodów do walki przeciwko Barankowi Bożemu I ja, Nefi, widziałem, że moc Baranka Bożego Stąpiła na świętych jego kościoła Na lud przymierza z Panem Którzy byli rozproszeni po całym świecie że byli uzbrojeni w prawość i moc Boga wielkiej chwale. I widziałem, jak Bóg przelał swój gniew na ten wielki występny Kościół, że wojny i przygotowania do wojen ogarnęły wszystkie narody i plemiona ziemi. I gdy zaczęły się wojny i przygotowania do wojen pośród wszystkich narodów należących do macierzy niegodziwości, anioł powiedział mi – to widzisz, wszystko. I gniew Boga nad macierzą nierządnic – i gdy nadejdzie dzień, w którym gniew Boga zostanie przelany na macierz nierządnic, ten wielki występny kościół całego świata, założony przez diabła, wtedy ojciec rozpocznie swe dzieło, przygotowując wypełnienie obietnic, które dał domowi Izraela, swemu ludowi. I anioł powiedział mi, spójrz. I ujrzałem człowieka ubranego w białą szatę. I anioł powiedział mi, jest to jeden z dwunastu apostołów baranka. Zobaczy on i zapisze pozostałe proroctwa, jak też wiele z tego, co widziałeś. Napisze on także o końcu świata. Dlatego co napisze, będzie słuszne i zgodne z prawdą i zostanie podane w księdze, którą widziałeś, że wyszła z ust Żydów. I gdy księga ta wyszła z ust Żydów, co zapisali, było jasne, niczym nieskażone, niezmiernie cenne i łatwe do zrozumienia przez wszystkich ludzi. Zobaczyłeś wiele z tego, co apostoł Baranka zapisze, i zobaczysz także resztę. Ale tego, co odtąd zobaczysz, nie będziesz pisał, bowiem Pan Bóg wyznaczył do tego apostoła Baranka Bożego. Pan Bóg objawił wszystko także innym, którzy to spisali, jest to zapieczętowane, aby we właściwym dla Pana czasie zostało wyjawione domowi Izraela, niczym nieskażone, zgodnie z prawdą, która jest w baranku. Ja, Nefi, słyszałem i daję świadectwo, że zgodnie z tym, co powiedział anioł, imię tego apostoła baranka jest Jan. I zabroniono mi zapisania reszty tego, co widziałem i słyszałem. Dlatego wystarcza mi podanie tylko małej części tego, co zobaczyłem i daję świadectwo, że widziałem, co mój Ojciec widział i zostało mi to wyjawione przez Anioła Pana. Na tym kończę mówić o tym, co widziałem, gdy zostałem zabrany w duchu jakkolwiek nie zapisałem wszystkiego, co zobaczyłem, to, co zapisałem, jest prawdą. I tak jest. Amen.